Chcemy dzisiaj otwarzyć, otworzyć księgę Joba. Chciałem przeczytać fragment. Księga Joba, rozdział 38. 39 wiersza, księga 38 rozdział od 39 wiersza? Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód dwią, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm? i jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą czy pilnujesz czasu rodzenia łań czy możesz liczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu przykucają, bo ich młode przebić się mogły i pozbywają się swych bólów a gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta mu muła, któremu przeznaczyłem step na dom, a słoną krainę na mieszkanie? Kpi sobie ze zgiełku miasta, nie słyszy wrzasku poganiacza, przebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni. Czy zechce ci służyć bawu, albo czy przenocuje u Twego żłobu? Czy możesz po brozem przywiązać bowoła do bruzdy? albo czy będzie bronował za tobą zagony? Czy na nim polegasz, że ma dużo siły i chcesz mu powierzyć swój trud? Czy możesz mu zawierzyć, że zwiezie ci zbiory i sprowadzi je do twojego gumna? Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, a nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzęta je zdeptać. Twardo postępuje ze swymi młodymi, jakby nie były jej. Nie martwi się, że jej trud jest daremny, gdyż Bóg pozbawił ją mądrości i nie udzielił jej rozumu. Gdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z i jego jeźdźca. Czy Ty dajesz koniowi siłę, Odziewasz jego kark w grzywę? Czy każesz mu podskakiwać jak szarańcza? Jego dumne rżenie sieje po strach. Drze kopytami ziemi, dumny ze swej siły. Wybiega na spotkanie zbrojnych drwi strwogi i nie lęka się. I nie ustępuje przed mieczem. Na nim chrzęści kołczan. Błyszczy oszczep i dzida, Wśród zgiełku i hałasu pochłania przestrzeń. I na głos trąby nie ustoi spokojnie. Ilekroć zabrzmi trąba, zarży i z daleka wyczuwa bitwę. Gromki głos dowódców i okrzyk wojenny. Czy mocą Twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? Czy na Twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach.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 Wypowiedzi Boga. W Biblii znalazłem około 20 takich miejsc, może ktoś znalazł więcej, gdzie Bóg bezpośrednio coś powiedział. Wiemy, że Bóg w różny sposób mówi. Czasem są to zjawiska atmosferyczne, jak trzęsienie ziemi czy grzmoty. Czasem mówi przez proroków, jak to mamy spisane te proroctwa, czy Izajasz mówił do Hiskiasza, czyli prorok mówił do króla. Bezpośrednio Bóg nie odpowiedział Hiskiaszowi. Czasem to było przez losy, kiedy Dawid się pytał, to właśnie przez losy była ta odpowiedź. Czasem mówi przez okoliczności, czyli tak jak my to mówimy, pewne drzwi się zamykają, inne się otwierają, coś planuję, myślę, no ale akurat sytuacja tak się układa, jak się układa, jak gdyby ta decyzja za mnie jest podjęta. Czyli Bóg prowadzi, czy mówi do nas e, na wiele różnych sposobów, najczęściej i chyba to wszyscy doświadczyliśmy, aby tak było, że Bóg odpowiada nam Przez Pismo. Czyli czytając Biblię zauważamy, Bóg to do mnie powiedział. Ale mamy też takie fragmenty w Biblii, gdzie w sposób słyszalny Bóg zwrócił się do ludzi. I dla przykładu Bóg powiedział do Adama, kiedy jeszcze nie miał żony, o tym że ze wszystkich drzew w ogrodu mógł jeść. Potem, kiedy poparli w grzech, to Bóg mówił i do Adama, i do Ewy, i do węża, czyli do szatana. Mówił też do Kaina i nawet, co dla nas jest dziwne, tak jakby go pocieszył, czy dał mu obietnicę, że będzie mógł dalej żyć. Bóg przemówił do Noego, żeby uratować jego rodzinę i znamy tę historię o budowie Arki. Byk wiele razy przemówił do y, Abrahama, czy Abrahama później. I dał mu konkretne polecenie na temat y, złożenia y, swego syna w ofierze. Czyli Abimelech we śnie y, rozmawiał z Bogiem. Chodziło o to, żeby go uchronił od grzechu, ponieważ wziął sobie Sarę, żonę Abrahama, do swego haremu. Znamy tę historię. To jest 20 rozdział pierwszej księgi Mojżesza. Bóg rozmawiał z Jakubem, synem Izaaka. I także w Peniel, tam gdzie oglądał Boga twarzą w twarz Jakub. Tam także była krótka rozmowa. Mojżesz wyjątkowo rozmawiał z Bogiem, z ust do ust, jak sam Bóg to zaświadczył. Najpierw po to, żeby Mojżesza powołać na tego przewodnika Izraela, ludu Bożego. A potem w różnych sprawach bezpośrednio zwracał się do Mojżesza. Piękny mi jest fragment też w księdze Jozłego od 1 do 9 wiersza, gdzie Bóg po śmierci Mojżesza mówi do Jozłego, dając mu pocieszenie, wzmacniając go. To myślę, że dla wszystkich, może szczególnie dla młodszych, tak jak Jozłe wtedy był młody, kiedy odszedł ktoś, na kim wszyscy polegali i co teraz? I tam osobiście Bóg przemówił do Jozłego, żeby go umocnić. Ponieważ nie był to człowiek przebojowy, czy silnego charakteru, potrzebował wzmocnienia. Też i Bóg zwrócił się do Gedeona, co w Księdze Sędziów czytamy w szóstym rozdziale, żeby go powołać również do walki z Midianitami do Samuela Bóg przemówić. I to kilkukrotnie. I w pewnym momencie też jest napisane, że objawiał się Bóg Samuelowi w swoim słowie. Co można rozumieć dwojako. Z jednej strony Samuel mógł czytać pisma. Ostatecznie sam mógł też te pisma zapisywać. Historię swego życia ale też i przez Samuela Bóg wypowiadał się. Bóg objawił się Salomonowi i to dwukrotnie. Raz śnie, a raz najawił i rozmawiał z nim. Bóg także mówi do Eliasza po to, żeby go pocieszyć i wzmocnić. Ozeaszowi Bóg dał bardzo trudne zadanie poślubić nierządnicę co było bardzo trudne, bo wszyscy musieli przecież ją znać, musieli śmia śmiać się z tego proroka, który też przecież był znanym człowiekiem, a jednak y, posłuchał tego, był na tyle blisko Boga, że posłuchał tego i y, wziął sobie tę nierżędnicę za żonę, a potem, kiedy ona od niego odeszła, to poszedł, zapłacił y, 15 sedników, jeśli pamiętam. Półtora korca jęczmienia. Po to, żeby ją z powrotem odkupić i wziąć do siebie. Bardzo trudne zadanie. Ale Bóg z takim słowem do Niego się zwrócił. Mamy jeszcze innych. I Jonasza. I Jana Chrzczyciela. Który też słyszał ten głos. To jest syn mój. Umiłowany. Który mam upodobanie. To to wyszło z ust Boga. I teraz każdy, kto, kto czyta Biblię, może powiedzieć, byli tacy, którzy to słyszeli. Oni mogą potwierdzić, że tak było. I jeśli ktoś by nie wierzył temu, co właśnie Jan Szczyciel zaświadczył, to musi powiedzieć, że albo Jan Szczyciel kłamał, albo Bóg kłamał. Jedno i drugie jest błędem. Oczywiście Bóg mówi prawdę i oczywiście Jan Chrzciciel potwierdził to, co słyszał. I kto uwierzy, to ma to świadectwo sobie, jak czytamy w liście Jana. Bóg to potwierdził. To jest mój Syn. Jego słuchajcie. Mamy też i ten ciekawy przypadek, kiedy Bóg, Pan Jezus osobiście po w wstąpieniu zwrócił się do apostoła, bo wtedy jeszcze nie apostoła, wtedy jeszcze do Saula Starsu. I tam jest też ciekawy przypadek, bo na jednym miejscu dziejów apostolskich czytamy, że słyszeli ten głos, ale postacie nie widzieli. W drugim miejscu czytamy, że światło wprawdzie widzieli, ale głosu nie słyszeli. To Wydaje się przeczyć jedno drugiemu. Ale tam chodzi o tę rzecz, że owszem widzieli, ale światło, nie widzieli postaci. Z drugiej strony słyszeli, że jakby zagrzmiało huk, ale głosu tych słów nie słyszeli. Saul widział postać i słyszał konkretne słowa. Saul, Saul dlaczego mnie prześladujesz konkretnie Jezus Chrystus zwrócił się do tego człowieka który jechał do Damaszku. a więc Bóg mówi czy to jest możliwe, żeby dzisiaj też mówił biblijnie można powiedzieć, że Bóg cały czas mówi do nas Czy mówi w formie audio? Myślę, że dzisiaj się wielokrotnie nadużywa tego, że Bóg coś powiedział, bo to jest raczej wyjątek niż zasada Bożego postępowania. Bóg raczej w wyjątkowych przypadkach coś mówi w sposób słyszalny, a raczej na co dzień, tak można powiedzieć, mówi przez Pismo. Przez osobiste przekonanie, czyli e, daje coś na myśl przez okoliczności życia. E, jest to coś zupełnie wyjątkowego, żeby Bóg miał coś w sposób słyszalny powiedzieć. Czasem kiedy się czyta jakieś książki, to niektórzy piszą i wtedy Bóg mi powiedział. Wtedy osobiście jestem zawsze bardzo taki, no taki mam od razu dystans, czy to rzeczywiście Bóg powiedział ale nie, te, nie chcę też powiedzieć, że to niemożliwe, żeby Bóg coś komuś e, powiedział. W każdym razie, na wiele sposoby Bóg mówił, ale najwięcej powiedział przez swego syna. To czytamy w liście do hebrajczyków i to jest pewne. Ostatnimi czasy przemówił przez syna. przez Jezusa Chrystusa. <śmiech> Myślę, że to każdy z nas ma jakieś swoje Osobiste doświadczenie, żyjąc ileś lat z Bogiem, kiedy Bóg mu coś powiedział, tak lub nie, albo czekaj. To mamy takie, myślę, osobiste doświadczenia. Ja chciałem powiedzieć takie z ostatniego czasu moje osobiste przeżycie, kiedy z pewnych względów myślałem, żeby wziąć kredyt w banku. Zastanawiałem się nad tym. I już nawet z bankiem rozmawiałem, tak mi to wszystko się jakoś wyświetlało jako możliwe. No ale wtedy dopiero pomyślałem, no trzeba by jeszcze pan zapytać. I konkretnie pytałem się, Panie, czy mam ten kredyt wziąć? I wtedy rozmawiałem z moim przyjacielem, odradził mi. Potem szedłem na dół do kuchni. Żona mówi, posłuchaj. I to była akurat jakaś taka ewangelizacja ze Sztugardu taka multimedialna na cały świat. Jakiś pastor ewangelicki głosił wiara, a pieniądze. I cały ten wykład właściwie był e, na tym, jak pieniądze są wielkim problemem w tym świecie, jak ludzie dali się uwikłać w e, pułapki kredytowe, czyli długi, o których już z góry, o których już wiadomo, że ich nigdy nie spłacą, bo nie są w stanie. Banki prześcigają się w oferowaniu e, pieniędzy z e, coraz mniejszymi wymaganiami, Natomiast ludzie wikłają się w to, mają coraz więcej kart kredytowych i nie są w stanie sobie już z tym poradzić. Tam byli też i występowali ludzie wierzący w tym w czasie tej ewangelizacji wierzący, bogaci ludzie, którzy też coś mieli do powiedzenia. Następnego dnia rano otwieram księgę Jeremiasza i jest napisane: Nie jestem dłużnikiem ani wierzycielem, a wszyscy mi złożą rzeczy. do pracy. Jakaś rozmowa powstała, że ktoś tam z kolegów wziął 4000 w banku, 7 oddaje, ale dał się kopać. Potem następnego dnia dostaję list od więźnia i więzień pisze, mówiąc w skrócie, miałem chore dziecko, wziąłem kredyt na leczenie, straciłem pracę, nie byłem w stanie spłacić kredytu, trafiłem do więzienia następnego dnia włączyłem radio audycję o tym ilu zadłużonych Polaków i zdałem sobie sprawę Bóg powtórzył to tyle razy że byłem pewien to jest na pewno odpowiedź od Boga a więc czy Bóg dzisiaj mówi? tak czy to można odebrać? tak oczywiście nie chcę przez to powiedzieć że wierzący nigdy nie powinien brać kredytu w banku bo Biblia nie zabrania pożyczać Sam Pan Jezus, kiedy mówi o modlitwie, to padał przykład tego człowieka, który poszedł pożyczyć trzy chleby. Oczywiście to nie jest mowa o procencie, bo bank zawsze pożycza, żeby odebrać więcej. Pan Jezus mówi, pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu. Bank nie tylko, że się spodziewa, ale chce więcej. Ale tutaj pozostawiam to, żeby każdy sam rozstrzygnął to w swoim sercu. Natomiast ja otrzymałem taką osobiście odpowiedź, nie. I mam taki zeszyt z odpowiedziami na modlitwę. I muszę powiedzieć, że po tej prawej stronie, czyli kiedy mam odpowiedź data, odpowiedź data, jest dużo zapisanych dat. Czyli konkretne pytanie, czy konkretna sprawa i konkretna odpowiedź. Czasem to jest krótko, czasem minie kilka lat. Ale mogę to zaświadczyć, Bóg odpowiada. Jeśli ktoś mi wierzy, to niech zada Bogu pytanie. A zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, że w pewnej środy, kiedy też byłem z tym pytaniem, żeby Pan mi odpowiedział, Ludwik coś mówił na temat pożyczki w banku. To było niby bez żadnego związku z rozważaniem, czy nie za bardzo związane, ale dla mnie to była odpowiedź. Jedna w szeregu tych odpowiedzi na zadane pytanie. Może inni nawet tego nie zauważyli, nie pamiętają w ogóle takiego tematu, ale jeśli się przychodzi z konkretnym pytaniem, czeka się na odpowiedź, to jest w stanie to wychwycić. Bóg powiedział. I teraz chciałem zwrócić się właśnie do tego rozdziału, który przeczytaliśmy. Jest to bardzo ciekawe, bo Job w pewnym momencie swego życia doświadczył wielkiej próby tak wielkiej, że kiedy dzisiaj nawet o tym czytamy to jest dla nas takie wstrząsające człowiek, który doświadczył życiowej tragedii utracił dziesiątkę dzieci do tego cały swój majątek, a był milionerem jak na tamte czasy i ostatecznie utracił zdrowie a jeszcze to za tym dalej szło, utracił szacunek u wszystkich ludzi dookoła, dlatego, że wtedy istniało takie przeświadczenie, że ten, kto się Bogu podoba, to jest zdrowy i bogaty, a ten, kto Bogu się nie podoba i zgrzeszył, jest biedny i chory. I y, jego przyjaciele, następny punkt bolesny, przyszli mu właśnie to powiedzieć. Zgrzeszyłeś, dlatego ci to spotkało. Y, a więc doświadczył y, Z każdej strony ból, cierpienia. Jest to ciekawe, że kiedy czyta się tę księgę, to właściwie o osiągnięciach tego bogatego człowieka wschodu, jest tylko kilka zdań na początku tej księgi i kilka zdań na końcu tej księgi. Poza tym to jest opis wydarzeń, które trwały może rok, nie wiem, to raczej nie był długi czas. Wydarzeń, które są bolesne, przykre, samotność, odrzucenie. I też w pewnym momencie Job też mówi, ach, gdybym mógł stanąć przed jego trybunałem, gdybym mógł mi teraz odpowiedzieć na moje pytania. Gdybym mógł z nim porozmawiać. I Bóg spełnił to. Alichu mówił, że Kto Ci wyjdzie naprzeciw? Kto Ci odpowie? Okazuje się, że Bóg jednak odpowiedział temu Jobowi i to jest też szczególne, że tutaj Bóg nie mówi spotkało Cię to dlatego i dlatego. Dlatego, że chciałem trochę Twoją pychę ukrócić. Dlatego, żebyś poznał mnie bliżej. Te wszystkie nieszczęścia spotkały Cię z tego powodu. Nie ma tego rodzaju wyjaśnień. Chociaż Ja też myślę, że Job ostatecznie musiał coś usłyszeć, bo jeśli pierwszy rozdział przedstawia nam tę sytuację w niebie, kiedy jest ta rozmowa między szatanem a Bogiem, no to już jest jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego to się stało, jak to się stało. Osobiście wierzę, że to Job spisał tę księgę, bo po tych wydarzeniach żył jeszcze 140 lat, jak jest napisane. Są 42 rozdziały, czyli długi, szczegółowy opis tego. On jest najlepszym kandydatem na to, żeby być autorem tej księgi. To jest ciekawe, że cała ta księga w oryginale to jest poemat, to jest poezja. Jeśli mamy coś tak właśnie spisane, jak tutaj w takich słupkach tej księdze Joba, to właśnie to jest, to jest poezja. To jest na hebrajski sposób rymowane, czyli powtarzalność myśli w następnym zdaniu. Więc jest to wiersz. Teraz jest to ciekawe, że taka długa wypowiedź, wydaje mi się, że to jest najdłuższa wypowiedź jakby jednym ciągiem, jaką możemy znaleźć w Biblii. I to jest skierowane właściwie do jednego człowieka i jego kilku przyjaciół, a więc do kilku osób. No ale dzięki łasce Bożej zostało to spisane i teraz miliony ludzi mogą to czytać. To, co Bóg miał do powiedzenia. I to życzenie Joba tutaj się spełniło, właśnie żeby Bóg mu odpowiedział. Tutaj czytamy w pierwszym wersecie tego 38 rozdziału, że Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy. To nieraz tak jest, jak Duch Święty na przykład został zesłany na ziemię, to czytamy w Dziech Apostolskich w drugim rozdziale, to też jest napisane, że powstał szum wielkiego wiatru. Albo jak Pan Jezus mówił, to był szum wielu wód, czy jak fale morskie, czy licznego tłumu. Czyli to był taki huk, I tutaj też w ten sposób się to pojawia. Spośród zawieruchy Bóg przemówił, czyli wskazuje na swoją wielką moc. Myślę, że też i możemy to powiedzieć, że Job, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym i wiele dobrych rzeczy robił w życiu, był taki miłosierny, dobry, uczciwy, moralny itd., to, że jednak bez ofiary Pana Jezusa nigdy nie byłby wśród ludzi wiary. Ponieważ dopiero krew Syna Bożego powoduje, że stajemy się ludźmi zbawionymi, rodzimy się na nowo. I tak krew Pana Jezusa obmyła nie tylko tych, którzy żyli później, ale też tych, którzy żyli wcześniej. To czytamy w liście do hebrajczyków, że ta ofiara była złożona także za tych, którzy popełnili grzechy za czasów pierwszego przymierza, czyli daleko wstecz. Job żył w czasach patriarchów albo przed nimi, więc może 11. 12 rozdział I Mojżeszowy. To byłby czas, kiedy on żył. Tu widzimy, że Bóg nie odpowiada na te konkretne pytania Joba, ale właściwie pyta. I jeśli tak by policzyć te pytania, które są w tej długiej wypowiedzi, ja ich zliczyłem 47. 47 pytań zadał Bóg. I po, po tym, kiedy minęło parę tysięcy lat, po tym oszałamiającym rozwoju techniki musimy powiedzieć, że na tych wiele pytań dalej nie potrafimy odpowiedzieć. Ale to są pytania, które dotyczą nie tylko wiedzy, czyli na przykład ziemi, no bo to już wiemy. Ale tutaj jest pytanie także o to, czy Ty to sprawiasz. Więc musimy powiedzieć, że człowiek dalej okazuje się bezradny wobec tego majestatu, który tutaj przemawia. I jeśli byśmy zastanowili się właśnie nad tymi odpowiedziami Boga, czy pytaniami Boga, to trzeba powiedzieć, że Bóg ma taką myśl, ja to wszystko trzymam w swoich rękach, Ja to zainicjowałem, skonstruowałem, tknąłem życie, wymyśliłem układ kostny, sposób odżywiania, rozmnażania, środowisko życia i to wszystko utrzymuję przy życiu. A Ty obie nie jesteś w stanie ani tego przemyśleć, ani tego utrzymać w swoich rękach, więc możesz mi zaufać, że skoro czuwam nad tym, to czuwam też nad Tobą. A więc ten, ta wielkość Boga tak naprawdę ma y, serce Joba uciszyć, że Jego życie także jest pod kontrolą. Tu w tym rozdziale mamy wiele zagadnień, bo y, tutaj z, y, z, można z kosmologii jest, są, czy z astronomii są e, pytania, e, stworzenie Ziemi, szósty, siódmy y, wiersz tego 38 rozdziału. Oceanografia od 8 do 11 wiersza Sprawa dnia i nocy od 12 do 15 Sprawy różnych głębin od 16 do 21 Ciała niebieskie i tak dalej Akurat chciałem się skupić teraz na bliżej zoologii I tu od 39 wiersza, kiedy o tym czytaliśmy W ogóle już to jest ciekawe, że Bóg wymienia tutaj najpierw drapieżnika. Tak naprawdę o lwa się nie trzeba troszczyć. On sam się o siebie zatroszczy. A jednak tutaj widzimy, że ty dostarczasz łupu dla lwicy. Nikt z nas nie myśli o tym, co je lew gdzieś tam, gdzie żyje w swoim środowisku, ani w ogóle się nie martwi o to, co z nim będzie. A jednak Bóg jest tym, który troszczy się. Także o drapieżniki I on przygotowuje im pokarm. Wiemy, że lew poluje zwykle na, tych, na te najsłabsze, na te, które gdzieś tam w tym stadzie odstają. Zwykle to są samice, które polują. I jest to zadziwiające właśnie, że od tego Bóg zaczyna. Jeśli popatrzymy w ogóle na te tutaj zwierzęta, to wydaje się to tak trochę bez składu Bo tu lew, tu kruk, tu kozica, tu osioł, bawum, struś, orzeł, Jaki jest w tym porządek? Ale kiedy zastanowimy się nad tym, to mamy taką podpowiedź w pierwszym liście do Koryntian, w 9. rozdziale, gdzie na temat utrzymania materialnego tych, którzy służą Ewangelii, apostoł posługuje się przykładem wołów. Cytuję to z Księgi Mojżeszowej mówiącemu wołowi nie zawiązuj pyska. To był taki przepis co do tego, żeby zwierzę, które pracuje po prostu mogło jeść. I to jest to jest normalne i właściwe. Ale tam jest napisane, czy Bóg to mówi ze względu na woły. Czyli Bogu chodzi tutaj o jeszcze głębszą myśl. Nie tylko o sprawę tego, że utrzymania tych zwierząt, ale chodzi o taki przykład z natury że ci, którzy pracują dla Pana, także mogą e, żyć z tego. Aczkolwiek sam apostoł Paweł e, m, utrzymywał się z pracy własnych rąk, dając siebie za przykład. I więc jeśli tutaj możemy patrzeć na te zwierzęta, to też możemy powiedzieć, że to nie chodzi tylko o lwy i kruki i kozice. Tu chodzi o nas. Chodzi o pewną lekcję, która w tym jest ukryta. E, I Może dobrze by było to tak najpierw streścić, że ten 38 rozdział Lwica i Kruk mówią o temat naszych potrzeb, bo tu chodzi o pokarm dla Lwicy, o pokarm dla Kruków, więc nasze życiowe potrzeby, nasze materialne potrzeby tutaj są ukryte. Dalej mamy 39 rozdział od 1 do 18 Wiersza to jest sprawa rodziny, bo tu jest i rodzenie tych łań po tym, że te młode dorastają, po tym, że odchodzą, czyli urodzenie, wychowanie dzieci, opuszczają dom. Dalej mamy od 19 wersetu e, duchową walkę. Tutaj mamy konia konia, który, który uczestniczy w, w walce. Może jeszcze zdążymy coś szczegółowiej powiedzieć. I na koniec mamy takie nasze duchowe miejsce, można powiedzieć. Zbliżanie się do Boga, to jest to, co mamy na przykładzie tego jastrzębia i orła od 26 wiersza. I teraz jeśli coś w ciągu tych 15 minut króciutko mogę jeszcze dopowiedzieć to jest to, że to Bóg panuje rzeczywiście nad lwem. Wiemy, że kiedy Daniel, prorok, był wrzucony do tej lwi i jamy, to żaden z nich, żaden z tych lwów nie rzucił się na Daniela. To Bóg zamknął paszczę lwom. Bóg jest tym, który je karmi. Czyli Bóg karmi lwów. Także i tych, którzy są mocni. Może nie jeden mocny człowiek wydaje się ja sobie sam radzę, a jednak to jest Bóg tym, który sprawia, że on sobie tak dobrze radzi. Jeśli popatrzymy na kruki, to są takie troszkę nieprzyjemne zwierzęta. Często w miastach widać je na śmietniku. Pamiętam, kiedy jeszcze kiedyś mieszkaliśmy w bloku i żona ciasto wystawiła na balkon. E Wtedy, nie wiem, czy to były kruki czy kawki, no w każdym razie jakieś wróblowate, które to podziobały to ciasto i tego ciasta już nikt nie chciał jeść. Ale wtedy mi się przypomniał ten Eliasz, któremu kruki przynosiły chleb i mięso. Pomyślałem, skoro prorok jadł i to Bóg sprawił, że te kruki tak właśnie robiły, to znaczy, że to jest do zjedzenia. No i tak też to ciasto miałem tylko dla siebie. I tu widzimy, że to Bóg przygotowuje krukowi pokarm. Obojętnie co to jest, czy to jest jakiś robak, czy co innego, to, to Bóg to sprawia. Mamy taki werset też w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. XII rozdział, szósty wiersz. Czy nie sprzedaje się pięciu wrubli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Widzimy jeszcze raz argument na to, że tutaj Pan Jezus mówiąc o ptaszkach ma na myśli ludzi. Skoro jest 5 wróbli za 2 grosze, to widać, że ten jeden wróbel jest gratis. Ptak bez wartości. A jednak o każdego z nich Bóg się troszczy. To, że ptaszki mają co dziobać, Bóg się o to troszczy. A my znaczymy więcej niż te ptaszki. Tym bardziej o nic. Bóg się troszczy. Nawet jak te lilie te kwiatki na polu. Ostatecznie to jest takie siano, kiedy się to zetnie, wysłuch, że to Bóg je ubiera. Tym bardziej nas. I jest taka ciekawa rzecz tutaj. Gdy Jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia. Czyli to Bóg karmi Kruki. Kruki wołają o żer do Boga. To czytam już w psalmie 147. I wiemy, że kruk może być bardzo interesującym zwierzęciem. Takie było doświadczenie, czytałem o tym w Cambridge, zrobione przez naukowców, że był kruk, była taka tuba, na której nie było trochę wody i był robak no i ten kruk nie umiał tam dojść do tego robaka ale były też kamienie, które leżały obok tej tuby, więc wyobraźcie sobie że on te kamienie wrzucał do tuby poziom wody się podniósł i wtedy mógł już dosięgnąć bardzo inteligentne stworzenie ale mimo tego, że jest taki inteligentny to jednak Bóg nie obdarował go głosem słowika ma bardzo brzydki głos ale jednak tu czytamy gdy jego pisklęta wołają do Boga to Bóg przygotowuje dla nich pokał czy tu chodzi tylko o ten nieprzyjemny głos wrony czy kruka tu chodzi o to, że nasze modlitwy często są bardzo słabe może jesteśmy zbyt rozproszeni a może wypowiadamy się w sposób nie do końca właściwy Nie zawsze ładnie się modlimy, a jednak Bóg odpowiada na modlitwę. I to jest zachęta z tego wersetu. A więc sam Pan troszczy się o sprawy potrzebne do naszego życia. Dalej mamy od 1 do 18 wersetu w 39 rozdziale o tych y, zwierzętach, kozica, osioł, bawu, stuś Tutaj jest muł w naszym tłumaczeniu, ale muł to jest mieszanka konia i osła. Y, muły nie żyją dziko, one, one, y, to już jest tu zwierzę. Y, ale tutaj dla tego fragmentu istotne jest to, y, że te kozice mają swój czas, kiedy rodzą. I one są kozicami, które żyją dziko i to jest trudno uchwycić. Kiedy jest ten szans? I dlatego tutaj Bóg mówi, czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą? No, ja to miałem bardzo wygodnie, bo zajrzałem do internetu. Rodzą maj czerwiec. Już wiem. I że ciąża trwa około 25 tygodni. No już wiem ale mogę zliczyć miesiące, no tak, ale ja nie sprawiam tego, że one się kształtują tam, ani że w właściwym czasie się rodzą, ani nie wymyśliłem całego sposobu porodu, to wszystko Bóg. I o czym to dla nas mówi? To mówi o tym, że to Bóg sprawia, że rodzina może mieć dzieci, to Bóg sprawia, że te dzieci się rodzą, Bóg sprawia, że one nabierają sił, jak mówi czwarty wiersz, rosną. To jest coś, co bardzo byśmy chcieli, żeby to było, żeby rosło. Ale może jeszcze i to warto powiedzieć. Kiedy mówimy o tych narodzinach człowieka, to wiemy, że z Biblii, że człowiek potrzebuje się drugi raz narodzić. Urodzić się drugi raz. I tu chodzi o autentyczne duchowe wydarzenie. Nie chodzi tylko o to, że e, kiedyś myślałem gorzej, a dzisiaj myślę tak trochę lepiej. Trochę się e, poprawiłem. E, kiedyś e, spytałem pewnego księdza, e, co to znaczy narodzić się na nowo. I on odpowiedział, człowiek rodzi się całe życie. Ja mówię, o proszę księdza, no takie rzeczy, to ja nie wierzę, bo moja żona co prawda długo rodziła, ale w końcu urodziła. I rzeczywiście Słowo Boże nie mówi nam, że my się rodzimy całe życie. My mamy się na nowo narodzić. Czyli to się musi stać. I to już potem, w pewnym momencie jest przeszłość. Ja kiedyś się na nowo narodziłem. Czyli uwierzyłem temu, co Bóg mówi na temat zbawienia, uwierzyłem w to, że mam odpuszczone grzechy przez ofiarę Pana Jezusa i że jestem zdawiony już dziś. Wierzę, że Pan Jezus martwychwstał i to jest dowód tego, że wszystkie moje grzechy są odpuszczone. My rodzimy się z wody i z ducha. Przez działanie Ducha Świętego, przez kontakt z Christą Świętą. Tu nie chodzi o jakieś pokropienie wodą. A więc człowiek potrzebuje się na nowo narodzić. Tak jak czytamy, którzy narodzili się nie z cielesnej woli, ale z Boga. My potrzebujemy się z Boga. Kto nie narodził się z Boga, to choćby codziennie czytał Biblię, codziennie modlił się, choćby uczestniczył we wszystkich zgromadzeniach, to nic mu to nie pomoże. Bo tylko człowiek na nowo narodzony jest dzieckiem Bożym i tylko taki człowiek idzie do nieba. Inny nie. I to nam tutaj też o tym mówi, o tym czasie rodzenia. Że my tego nie wiemy, ale też musimy powiedzieć, e, tak do końca, też nie wiemy, jak człowiek rodzi się na nowo. Bo Pan Jezus sam powiedział, że wiadr wieje tam, gdzie chce. Szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd idzie, dokąd przychodzi. To jest zawsze niespodzianka, czy zagadka. Jak to jest, że człowiek narodził się na nowo? Możemy widzieć po tym człowieku, że coś się z nim zmieniło. Ale my tak do końca nie wiemy, jak to się dzieje. W którym momencie to się stało. Dalej mamy o tym nabieraniu sił. My jako ludzie wierzący też potrzebujemy nabierać sił. Głównym środkiem do tego jest e, czytanie Pisma Świętego. Badanie tego Pisma ale także i wprowadzanie czyn tego, co przeczytaliśmy. Bo tu czytamy też o takich, którzy wzrastają i odchodzą i już nie wracają. Bywa i tak, że ktoś nie narodził się na nowo. I mimo tego, że słysza Ewangelię, odszedł to też i Bóg żali się. To przez to Roka Izajasza mówi, że żuraw zna swój czas, ale mój lud nie zna swego Boga. Nas zadziwiają ptaki, które wiedzą, kiedy polecieć, w którym kierunku polecieć. Potrafią się zebrać, potem wracają. To jest wszystko zaprogramowane przez Boga. Ale okazuje się, że ludzie W tej materii wielokrotnie są głupsi niż taki, ponieważ nie idą za tym głosem, co przecież jest napisane. Bóg wieczność włożył w ich serca. Każdy człowiek ma te same pytania. Po co żyję? A co ze mną będzie, kiedy umrę? Ale dzisiaj ludzie mówią, nic mnie to nie obchodzi, co będzie później. I też czytamy dalej, że dzieci wychodzą z domu. Odchodzą. To jest coś, co my teraz przeżywamy. Mieliśmy małe, szybko dorosły wyszły. I e, nagle w domu stało się e, pusto. To jest normalna e, kolej życia. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy dzieci były małe, nie modliłem się tyle za nimi, co teraz. Może dlatego, że sprawy były mniejsze, może dlatego, że były blisko. Ale teraz... E, e, Jestem taki coraz bardziej jakby zaangażowany w to ich życie, kiedy one są daleko. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie wiedziałem, że to tak akurat będzie wyglądać. Dalej mamy o tym pośle. o dzikim ośle, czyli nie taki, który jest zaprzegnięty, żeby wyciągnąć cokolwiek, czy nieść, tylko o takim, który hamsa sobie bez niczego. Jest dziki wolny. Kpi sobie ze zgiełku miasta, nie słyszy wrzasku poganiacza, przebiega góry za paszu. Można powiedzieć, człowiek, który nie ma żadnych zasad. Nie ma żadnych zasad, żadnych rzeczy dobrych i złych. Robię to, co mi się podoba, kiedy mi się podoba. Ja muszę powiedzieć właśnie taki kiedyś byłem. To jest opis mego życia przed nawróceniem. Człowiek bez ograniczeń. I to tylko Bóg może sprawić, że taki człowiek popamięta e, się i e, zwróci się do Boga. Mamy też tego bawoła, dziewiąty wiersz. Silne zwierzę, jeśli kojarzymy sobie, jak to wygląda. Taki wielki byk. To jest obraz ludzi nieugiętych, twardych. Są ludzie, którzy mają bardzo twarde charaktery bardzo mocne przekonania, silną wolę. Niczym ich się nie złamie. Takim przykładem w Biblii jest Manases, syn Hiskiasza, bogobojnego człowieka, który dopiero kiedy go hakami zaopali, Asyryjczycy, związali łańcuchami i dopiero kiedy został odprowadzony do Babilonu, dopiero wtedy wołał do Boga. Bywa tak, że takich ludzi dopiero trzeba tak mocno złamać żeby się ukorzyli są tacy ludzie o których byśmy powiedzieli ach gdyby się nawrócił to byłby dopiero świadectwem dla Chrystusa taki człowiek, który pięknie mówi człowiek, który jest utalentowany może są takie znane osobistości czy gwiazdy, które byśmy myśleli o gdyby się nawrócił to się czasem zdarza faktem jest że Pismo mówi, że niewielu jest wśród was uczonych, niewielu wysokiego rodu. Czyli to raczej też jest yy, rzadkość, że tak się dzieje. Ale takim człowiekiem był na pewno Saul Starski, późniejszy apostoł Paweł. Utalentowany, znał w języków, doskonała pamięć, wykształcony, pełen entuzjazmu. I taki człowiek został, można powiedzieć, zaprzągnięty do tego Bożego Wozu. I Bóg bardzo mocno go też y, doświadczał. I znowu to tylko Bóg może sprawić, żeby taki człowiek się nawrócił. Czy można zbawić upartego człowieka? Nie. Ale Bóg może. Mamy jeszcze strusicę, o której wiemy nawet z zoologii, że to głupi ptak nie obrażą go Bóg rozumem. Chociaż y, znosi wielkie jaja, półtora kilograma sztuka. Mniej więcej tyle, co 25 kurzych jaj. Skorupkę trzeba przebijać wiertarką. Y, ale właśnie jest to tak, który nie dba o swoje dzieci. Dzisiaj jest coraz więcej takich matek, jak strusie, który, które nie dbają o swoje dzieci. Niestety coraz więcej takich rzeczy się słyszy. Ale jest to opis Może to bardziej pasuje do młodszych, ludzi beztroskich. Nie ma, nie ma ruszenia autem bez pisków opon. E, taka, taka wolność źle pojęta. Kiedy ten brat opowiadał, że kiedy jego syn miał skądś wrócić, a już nie wrócił, wychodził z domu i długo szedł naprzeciw, e, modląc się, żeby bezpiecznie dojechał. Takie rzeczy... E, też y, jako wierzący możemy przeżywać Dalej mamy konia, 19. wiersz, który jest obrazem siły. Rzeko pytamy ziemię, czytam, 21. wiersz, ale trzeba powiedzieć, że koń sam w sobie jest bardzo płochliwy. On się byle czego potrafi przestraszyć. I to jest tutaj dziwne właśnie, że koń staje się takim wozem bojowym, że jest nieustraszony, nie lęka się, jak tutaj czytamy, nie ustępuje przed mieczem. On się musi do tego po prostu przyzwyczaić. Wiemy, że konie na początku boją się aut, na przykład, jeśli je są nieprzyzwyczajone. I to możemy odnieść do naszego życia dla Boga, że możemy mieć truchą, słabą naturę. E, możemy być niewymowni. E, możemy być e, tchórzami, jako ludzie. A jednak, e, kiedy stajemy się dziećmi różnymi, to Bóg nas do pewnych rzeczy powołuje, które są wbrew naszej naturze. I tak ten, który kiepsko mówi, staje się mówcą, a ten bojaźliwy staje się staje przed wielkim tłumem ludzi. Bóg używa nas do rzeczy, które nas częstokroć przerastają. Ale tu chodzi o to właśnie, że to Bóg jest tym, który daje nam do tego tę zdolność, siłę i wbrew naszym predyspozycjom, jak gdyby, używa nas do czegoś. Tu też na pewno tak jest, że nie w dniu nawrócenia od razu to wszystko potrafimy, że to jest stopniowa droga wychowania. Pewne rzeczy może, kiedy robimy za wcześnie, to zrezygnujemy z tego, bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak jak ten e, e, Marek, Jan Marek, e, który był zabrany przez apostoła Pawła, ale tam dalej czytamy, że w Pamfilii odstąpił. Było to dla niego za trudne, za ciężkie. Ale później, kiedy dorósł, e, już był dalej potrzebny apostołowi. Tutaj mamy dwa ostatnie ptaki, jastrząb, który buduje gniazda nisko i orzeł, który buduje gniazda wysoko. Tu czytamy, mówi Bóg, czy mocą Twojego rozumu wzbija się jastrząb? No, oczywiście to Bóg obmyślił, jak ten ptak ma wyglądać, jak ma latać, jakie ma mieć te swoje instynkty to Bóg go takim właśnie czynił, że on lata jak szybowiec, wykorzystuje te ciepłe prądy powietrza. Ale to nam też mówi o tym, że my jako ludzie wierzący możemy mieć takie momenty, i ja obu by ich było jak najwięcej, kiedy przeżyjemy coś szczególnego, takie dotknięcie Boga, zauważymy coś w Biblii, przeżyjemy coś, zauważymy, że Bóg, ręka Boża była w tej sprawie, kiedy wzniesiemy się wysoko, To jest coś, o czym nam ten jastrząb chce powiedzieć. No i orzeł, który buduje gniazdo wysoko, jak tu czytamy w 29 wersecie, jego oczy patrzą daleko. To może nam przypominać to zdanie z listu de Faison, Posadził ich w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc mamy teraz przez wiarę już wykupione te miejsca Ja nie przedraszam przez Pana wykupione miejsca? chwale, Nie wiem. Tu chodzi o to, kim jesteśmy przez Pana Jezusa. Widzimy, ten fragment mówi nam, że Bóg wie, co robi, że troszczy się o nasze potrzeby, że to On jest tym inicjatorem rodziny, czy pomysłodawcą rodziny i też On jest tym, który te, o tę rodzinę dba. Mam na myśli szczególnie nasze rodziny, rodziny ludzi wierzących. On jest też tym, który nas przygotowuje do duchowej walki i On jest tym, który też nas do tych wysokich miejsc e, podnosi. I na pewno jest tak, że dziś e, Wiele rzeczy w naszym życiu, jak i w życiu Joba może nam się wydawać nie do końca jasnych. Ale kiedy czytamy ten fragment, to możemy powiedzieć, Bóg to na pewno trzyma w swoich rękach. Tu dalej są zwierzęta, o których mniej by można powiedzieć w tym 40 rozdziale, bo tu jest, no, co prawda, przetłumaczony hipopotam, ale to on nie ma ogonu jak cedr. I dalej jest Krokodyl, 25 wiersz. co też inne tłumaczenia. Mówią lewiatan. To są jakieś zwierzęta, których już dzisiaj nie ma. Tak, no to um, po hebrajsku. E, I chodzi o to, że Bóg i te wielkie, i te małe, e, i te niewinne, byśmy powiedzieli bezbronne, i te, które są drapieżnikami, Bóg nad tym wszystkim czuwa. I to e, może e, nam dać to zapewnienie, że Bóg jest tym, który także czuwa nad naszym życiem i tym wszystkim, co e, wydarza się w naszym życiu. Przypiąłem się taka śmieszna historia, jak e, kiedyś w pracy e, przyszedł szef, Paweł e, i chciał zrobić karmnik. Szybko zrobił e, taki bardzo ładny karmniczek. E, właśnie wtedy, co pomyślałem, to jest to, No co to się dziwić, że on taki karmnik szybko zrobił, bardzo ładny. Jeśli on konstruuje urządzenia, buduje halę, dla niego to jest nic zrobić taki mały drewniany karmiczek. To tak możemy to odnieść do tego, co teraz przeczytaliśmy. Jeśli Bóg, który panuje nad konstrukcją ziemi, wszystkimi przyciąganiami, siłami, promieniowaniami i tak dalej, on sprawia, że to wszystko funkcjonuje, że jest natura cały ten ciąg, łańcuchy pokarmowe coś co w ogóle nie zdajemy sobie sprawy jak to funkcjonuje to tym bardziej on czuwa nad jedną duszą jedną osobą, nad, nade mną nad Tobą, konkretnym, pojedynczym człowiekiem i biegiem spraw w jego życiu ale jedna rzecz jest tutaj też e, bardzo istotna żeby swoje życie przeżyć głębi trzeba właśnie to życie chcieć oddać umrzeć dla siebie. Stracić, można powiedzieć, swoją wizję z tego życia, po to, żeby naprawdę przeżyć sensowne życie. Czyli, żeby je odzyskać, tak jak sam Pan Jezus powiedział. Co do pierwszego zwierzęcia lwa, to kiedyś Taki film przyrodniczy, oglądałem w jaki sposób odbywa się, gdy lwica atakuje y, zwierzęta i sobie zdałem sprawę, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo y, dla lwicy jest to inny poziom motywacji niż dla y, na przykład takiej antylopy czy dla zebry. Dla zebry to jest kwestia życia i śmierci. Dla lwicy to jest kwestia tylko posiłku. I faktycznie było widać tą motywację, że na te kilka ataków, które tam były przedstawione, to zacząłem tracić nadzieję, że w ogóle ten lew cokolwiek upoluje. Bo a to dostał z kopyta, także przestał być sprawny, a to dostał w oko, a to w inny sposób został przez to zwierzę w czasie ataku zraniony. Więc ewidentnie, gdyby nie Boża pomoc, to ten lew każdy yy, miałby spore kłopoty, żeby przeżyć, bo przecież im dłużej by czegoś nie upolował, tym bardziej byłby zbyt słaby, żeby cokolwiek upolować. Jest to łaska i dla nas też jest to wskazówka, żeby nikt nie myślał, że stoi, aby nie upadł, bo wszystko mamy z łaski. Co do kwestii długu, ja osobiście mam bardziej radykalne podejście niż Zbyszek. Uważam, że żadne korzyści z długu nie są tak duże, aby mogły szkodą dorównać. I przedstawię, dlaczego tak uważam. Pierwsze miejsce to jest Jakuba, czwarty rozdział, od 13 do 17 wersetu. Jakuba czwarty rozdział przedstawia nam tutaj ludzi, którzy są właśnie takimi lwami, którzy są silni w biznesie, są generalnie ludźmi, którzy mają pewne rozeznanie, potrafią planować. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Więc widzimy tutaj, Jakub zaleca bardzo daleko posuniętą ostrożność w tego typu rzeczach, które są związane z opowiadaniem, co zrobimy w przyszłości. Kredyt jest niczym innym, jak poręczeniem z mojej strony, że ja zapłacę że złożę na pewno te pieniądze z powrotem do tego, kto mi je użyczył. Jest to generalnie bardzo niedobra sytuacja, gdy sam za siebie ręczę, albo gdy ręczę za kogoś innego. I drugie słowo, które mamy z Rzymian 13,8 13,8 Rzymian Tutaj jest Wprost powiedziane, nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. I tutaj nie jest to oczywiście w kontekście kredytu. Jest to generalna zasada, że jeśli komuś coś mamy być winni, to miłość wzajemną. A w przypadku relacji dług, wierzyciel, yy, dłużnik jest bardzo trudno o tego typu Nastawienie, Nawet jest chińskie przysłowie, które mówi pożyczysz komuś pieniądze, kupisz sobie wroga. Bo ten człowiek, chcąc być po prostu zobowiązany oddać, najpierw myśli o tobie jako tym, który chce pieniądze z powrotem, a od tego bardzo blisko już jest do niechęci, a wręcz nienawiści. I słowo, które w przypowieściach prosto, Mówi o zakazie, ale jest to słowo, które pada na gruncie zakonu. Przy powieści Salomona, 22 rozdział. I tutaj mamy werset 26 i 27. Jest tu wprost powiedziane: nie bądź. 26 i 27 werset, 22 rozdziału przypowieści, strona 724, jeśli ktoś ma brytyjkę. Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi, bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie. Jest to rada Salomona bezpośrednio odnosząca się do takiej sytuacji, gdy ja daję po rękę za to, że ja spłacę kredyt, albo gdy ja ręczę na przykład za przyjaciela z pracy, że ja za niego zapłacę, jeśli on nie da rady. Salomon mówi prosto, nie bądź wśród tych. Bez wyjaśnienia tutaj oczywiście, bo to są takie krótkie myśli. Jak widzimy 22 rozdział, potem jest nie przesuwaj, dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie, albo wcześniej nieprzyjaźni się z człowiekiem popędliwym. Czyli generalnie są to mocne wskazania za tym, żeby się od tego trzymać z daleka. I generalna zasada jest taka, że my trochę jesteśmy zapędzeni w tym naszym konsumpcjonizmie za daleko, bo yy, Słowo Boże mówi, jeśli mamy wyżywienie, i odzież, na tym poprzestawajmy. Ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś w naszej okolicy musiał wziąć pieniądze na wyżywienie albo na odzież. Najczęściej bierzemy kredyty na coś więcej niż wyżywienie i odzież. 22 zaśpiewajmy. All day. з jest wraz z nami drodze gdy ujaw tam niezmierny łaski tu i oswadził jak cieszy życie w drodze jak wasze swej łasza za każdy trud za miłość Was am Stille, was am